Wiecie, co powinien robić przyzwoity człowiek o godzinie 22? Powinien szykować się grzecznie do łóżeczka. A wiecie, co ja robię? Siedzę przy biurku, przed mikrofonem i nagrywam podcast. Mało tego, wcale nie chciałem nagrywać podcast. Ale niestety zostałem do tego zmuszony i tym samym wy zostaliście zmuszeni do odsłuchania odcinka wstępnego o numerze 00 podcastu Five o'clock podcast będzie miał też swój podtytuł, a mianowicie skwara to świnia bo właściwie to skwara wszystkie winiem w tym momencie Gdyby nie on, to przygotowałbym się ładnie, pięknie, wprowadziłbym Was do nowego podcastu Five o'clock, a tak muszę ratować to, co zrobiłem z ostatnim odcinkiem, 30. Próby mikrofonu, aby doprowadzić do tego, aby budowanie napięcia, które w odcinku 30, właśnie próbę mikrofonu, chciałem uzyskać. Ci, którzy odsłuchali sobie odcinek 30 przed no to na pewno wiedzą o czym powiedziałem ale zdaję sobie sprawę z tego jaki popularny jest Maciej Skwara zdaję sobie sprawę z tego, że najpierw słucha się jego podcastów i teraz jak ja wrzucę mój podcast zakończający próbę mikrofonu teraz to i tak ludzie będą już po odsłuchaniu podcastu Macieja Skwara więc ludzie będą doskonale wiedzieli co się szykuje ludzie doskonale będą zdawali sobie sprawę że 5 o'clock powstał na bazie próby mikrofonu no i całe to moje budowanie napięcia wzięło w łeb więc ratuję teraz to co się da i nagrywam wstępniak do 5 o'clock aby można było płynnie jakoś przejść z jednego podcastu do drugiego i aby nie zdezaktualizował się mój poprzedni odcinek Dzień więc wszystko co złe to do Macieja proszę on temu wszystkiemu zawinił ja jestem nieprzygotowany kompletnie nie mam żadnych tutaj notatek nie wiem o czym chciałbym wam powiedzieć na samym początku yy, właśnie prowadzenia podcastu Five O'Clock nie mam podkładów muzycznych nie mam dżingli, nie mam nic tak naprawdę to wszystko jest gdzieś tam jeszcze w powijakach, poprosiłem kilka osób i na pewno Coś z tego wyjdzie, ale na tą chwilę nie mam nic. Jest tylko cisza, taka jak cisza w tym moim pokoju i cisza w mojej głowie nawet, bo, bo jestem troszeczkę zaskoczony tym wszystkim. No ale jednak muszę nagrać wstępniak, muszę Was przygotować do tego, że będzie nowy podcast w sieci. Nowy, stary można powiedzieć. Nowy, stary podcast. Ci, którzy mnie pamiętają z próby mikrofonu, to doskonale wiedzą, że prowadzę podcast samemu e, Wiola nadal nie dała się namówić do współprowadzenia mojego podcastu bardzo rzadko się udziela czasem jacyś goście zawitają i tak dalej no dobrze, no ale jaki będzie Five o'clock? No, będzie to podcast dosyć podobny do próby mikrofonu będę się starał wyszukiwać tematykę jakąś e, taką główną i, i na temat tego właśnie wymyślonego sobie tematu będę starał się coś opowiedzieć aczkolwiek troszeczkę forma podcastu będzie odświeżona i postaram się, aby nie był on aż tak bardzo nużący jak to mogło czasami mieć miejsce w próbie mikrofonu mam na to pomysł, zobaczymy jak wyjdzie zobaczymy czy uda się zrealizować Teraz pytanie takie, które na pewno wielu z Was sobie zadaje, a więc jak często będzie się ukazywał yy, mój nowy podcast Five O'Clock? No, no tak, na początku pewnie to też będzie taki okres raz na miesiąc, raz na trzy tygodnie. Chciałbym docelowo dojść do regularności pewnego rodzaju i aby to było co dwa, maksymalnie co trzy tygodnie no ale na tą chwilę nie mogę wam niestety tego obiecać bo bardzo wiele zależy od różnych, różnych czynników a głównie od czasu pomysły są, tylko czas na zrealizowanie tego tak, abym, aby, aby, aby to było takie właśnie w, w moim stylu Chciałbym, aby podkład muzyczny był jak zwykle dopasowany do treści, o której mówię. Chciałbym wyszukać troszeczkę muzyczek. Chciałbym w końcu sięgnąć po darmowe, po Creative Commons utworki. A przyznać się muszę, że to jest chyba największy problem, żeby znaleźć odpowiednią muzykę pośród gąszczu wszystkiego tak naprawdę bo ani, ani nie da się wyszukać po, po tytułach ani nie da się wyszukać po tagach ani nie da się wyszukać po stylach muzycznych to znaczy wszystko to da się wyszukać ale efekty są raczej y, niezadowalające i jak się czegoś szuka takiego pod siebie no to jest ciężka sprawa trzeba, trzeba dużo, dużo słuchać a na to właśnie czasu nie mam więc zobaczymy no, no, no, no. i to jest taki mój główny problem na tą chwilę E, bo chciałbym, żeby ten mój podcast Five O'Clock był już tak jakoś znormalizowany, żebym miał swoje stałe jakieś tło muzyczne, stałe wstawki, stałe promosy. Ja tutaj już nawet poprosiłem Łukasza Iliaszewicza, mam nadzieję, że niedługo coś od niego dostanę i będę miał w końcu swoje własne promo, bo to zazwyczaj ja do innych robię, a do mnie to tak raczej mało trafia rzeczy. Swoją drogą, jeżeli jesteś podcasterem albo masz mikrofon i chciałbyś lub też chciałabyś zrobić coś dla mnie, to naprawdę będę bardzo wdzięczna i skorzystam z wszelkiego rodzaju y, nagrań audio promujących 5 o'clock. Także czekam na informacje. No i co by tu jeszcze powiedzieć no, no tak na początku sobie myślałem Skwara to świnia, no to wezmę I pomarudzę troszeczkę na niego No ale jak to rudzić na takiego gościa No przyjechał do mnie yy, Bardzo fajnie, naprawdę w Przemiły czas spędziliśmy czas yy, Zdecydowanie Maciej był za krótko u mnie yy, Wypiliśmy trochę piwa yy, Miałem nie mówić ile Bo Dominika by Zlała później Bo no, Nie wiem czy wiecie, on leje Macieja regularnie dlatego czasami chodzi taki posiniaczony albo mówi, że źle się czuje i to wcale nie wynika z brzydkiej pogody za oknem, albo że go strzyka w kolanach tylko po prostu siniaki ma takie, że usiedzieć nie może no i jak się tylko udaje mu wyrwać od dominiki, no to chleje ile wleje ile wleje, tyle chleje no. i tutaj też tak było, że, że no tam za wiele wam nie powiem nie? także wypiliśmy sobie troszeczkę i przy fajce w pokoju spędziliśmy czas i byliśmy się pomodlić za nasze duszyczki biedne, które właśnie w taki niepotrzebny sposób grzeszą Także było bardzo fajnie. Tak z mojego punktu widzenia powiem wam, że troszeczkę się zaskoczyłem, bo w podcastach Maciej jest bardzo taki buńciuczny, odważny i ten, a tu przyjechał do mnie taki skromny, taka myszka wszedł, a zobaczyłem, że jest no, stoi przed drzwiami taki garniturek i ten i nie ma ani głowy, ani nic tylko kołnierzyk taki stoi no, nie, no, taki zdziwiony byłem. No. tylko w główka się wysunęło dzień dobry, ja Maciej Skwara jestem i szukam Roberta taki troszeczkę no, jak to się mówi do serca przytul psa weź na kolana kota no i taki właśnie jest Maciej Skwara Zupełnie, zupełnie inny niż w podcastach W podcastach, no to wiadomo Siedzi sobie w garażu, w tym samochodzie To się czuje wielki, tak Jego samochód, jego garaż, wszystko zamknięte yy, Słuchawki na uszach Więc wydaje mu się, że nikt go nie słyszy No to wtedy jest głośny, tak No a tak W, w realnym świecie to zupełnie co innego Tak Dominika go bije yy, Na ulicy, czy tam jak kogoś spotyka No to maleńki, takie, takie w ogóle tak. No, Viola moja Herz babę, jak on już sam opowiadał w swoim podcaście, że wiola ogromna, babsko całe, prawie 50 kg. no, to, to sobie wyobraźcie teraz, jak wiola jest dla niego wielka, to jaki on musi być malutki, no i taki właśnie jest skwara, no dobra ale nie będziemy tutaj o skwarze to jest y, odcinek 00. 5 o'clock, odcinek, odcinek bardzo wymuszony, odcinek bez żadnego cięcia i zrobiony bardzo na siłę. Kiedy ukaże się odcinek o numerze 01, albo właściwie o numerze 1, nie będę tam 0, coś tam, nie, nie wiem, no zrobię 100 odcinków, to co powiem? 001. No, nie, odcinek o, o numerku 1 ukaże się wkrótce, mam nadzieję przynajmniej. To jest wymuszony odcinek pierwszy zrobione po to, aby był po prostu z tej strony Robert Kessling jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania no to zapraszam podcast 5oclock.org. tam będą miejsca na komentarze tam jest miejsce na to aby się ze mną skontaktować tam są archiwalne odcinki, próby mikrofonu i tam jest wszystko to co Wam jest do szczęścia potrzebne no jeszcze może powiem tak, że startują się je od zera statystyki komentujących i zobaczymy sobie, kto się wysunie na prowadzenie w próbie mikrofonu z liczbą komentarzy 60 wygrał Papa ale ja nie przewidziałem żadnych nagród a jednak może coś tam wymyślę dla tych właśnie najlepiej komentujących Wysłałbym kalendarz podcasterski papie, ale papa też będzie miał swój i to dokładnie taki sam. Hmm. no dobra, to tyle na dzisiaj. Jest późna godzina i... i, i nic więcej właściwie nie mam do pieniędzy. Tak. I to było typowo takie blogowe nastawienie, to... musicie mi wybaczyć i na pewno w 5 o'clock nie będzie takie... Monotonne, na pewno nie będzie w taki sposób prowadzone. Aczkolwiek głos prowadzącego będzie ten sam. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Robert Kessling. I pamiętajcie, five o'clock. Five o'clock i zakichany.